Rozumiesz, żeby być w zarządzie. A on mówi, A, ale jak się mam narodzić na nowo. Jak mam wejść do łona Matki mojej i się narodzić? A Jezus mówi, nie, nie, Nikodemiu. Nie rozumiesz. Nie mówimy o Twojej psychice, nie mówimy o Twojej fizyczności. Kto się nie narodzi z Ducha Świętego? Wow! Co to znaczy? Wiecie, przyjaciele, każdy człowiek, który tutaj przychodzi na ziemię jest w jednej trzeciej martwy. Martwy. Ma martwego ducha. W Kościele Katolickim to tak ładnie się nazywa grzech pierworodny. Pierworodny, pierwszy grzech. No tak nazwany, grzech pierworodny, czyli ten grzech dziedziczymy po naszych przodkach. Jakich? Adamie i Jewie załatwili nam. Załatwili nam taki, proszę Ciebie, ta, ta, taki, taki klimat Bóg im dał ziemię, powiedział, zarządzajcie sobie ziemią, a oni ją oddali szatanowi. Tak? I nam sprezentowali grzech pierworodny. Odcięli nas od Boga. Odcięli rasę ludzką od wielkiego Boga. Odcięli. Oni byli wcześniej z Nim połączeni duchem. Bóg, Duch i ich Duch byli połączeni duchowo. Oni widzieli Boga. Oni słyszeli Boga. Oni mieli z Nim realny kontakt. Jest napisane, że oni się przechadzali z Panem w powiewy wiatru, cokolwiek to znaczy. Rozumiesz, oni sobie chodzili po tym ogrodzie nie mieli żadnych skrupułów, żeby chodzić nago. Nie wiedzieli, czym jest wstyd, nie wiedzieli, czym jest żenada, nie wiedzieli, czym takie rzeczy w ogóle są. A nich to ani w ogóle nie istniało. Rozumiesz, że w ogóle patrzyli, wow, wszystko jest piękne, wszystko jest super. I teraz oni ufają, zaczynają ufać bardziej szatanowi niż Bogu. Szatanowi, który mówi, czy na pewno Bóg powiedział. I oni zgadzają się z tym szatanem, podważają. Podważają te zaufanie do Boga i przez to przecinają tą więź z tym Bogiem. Rozrywają tą więź. I od tamtych pory każdy człowiek, który rodzi się na ziemi jest bez więzi z Bogiem. Jest odcięty od Boga. Martwego ducha posiada w sobie. Ma czynne ciało, różne, różni ludzie z różnym skutkiem się rodzą w tym ciele, jedni w takim ciele, inni w innym ma e, sprawną psychikę, też różnie, ona może być chora, ale jest jakaś, jakaś jest. Każdy ma umysł, każdy ma emocje, każdy ma decyzje. one mogą być chore, ale mają ci ludzie te rzeczy, ale duch jest martwy. Duch jest martwy. Rozumiesz? Psyche, jak? Jest soma, jest czynne, psyche jest czynne, ale pneuma, ten najgłębszy element człowieka jest martwy. I teraz Jezus mówi do Nikodema, Nikodemie, ma czynne ciało, dobrze wyglądasz, masz fajną krótkie, masz fajne szaty, masz fajne pejsy, wszystko jest w porządku, rozumiesz? Masz fajną psychikę, bo Ty jesteś gość, który ma dobrze poukładane pańce, Ty masz fajne emocje, Ty nie jesteś wyrywny gość, Ty jesteś spokojny, Ty, do, ty dobrze decydujesz, bo się dochrapałeś tego, aby być w Sanhedrynie, wszystko z Tobą jest dobrze, ale jest jedno ale. Masz martwego ducha przyjacielu na wypowiedź Jezusa z człowiekiem, który mówi przestrzegam wszystkich przykazań, a Jezus mówi jednego ci brak. I On zawsze mówi w ten sposób do człowieka, który jeszcze go nie poznał osobiście. Jednego ci brak. I On powie tak każdemu. Ktoś może chodzić do kościoła, przyjmować wszystkie sakramenty, być najświętszy z najświętszych po ludzku, a kiedy stanąłby przed Bogiem, Bóg powie do niego jednego ci brak. Czego? Masz martwego ducha. Nie narodziłeś się na nowo. Kiedy miałeś się narodzić? No tam na ziemi. A ja myślałem, że zasłużę. No nie, to nie jest kwestia zasłużenia. To jest kwestia narodzenia. A ja myślałem, że ja będę robił te i te rzeczy i będzie dobrze wszystko. Nie. Ja już powiedziałem dawno. Łaską zbawieni jesteście. Nie z was to. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chrupił a więc nie mogłeś zapracować nie mogłeś zarobić na to nie mogłeś mi się przypodobać mogłeś jedynie się na nowo narodzić aby mógł w Ciebie wejść i zacząć żyć przez Ciebie Bóg chce wejść w człowieka w każdego człowieka wszedł we mnie i żyje przeze mnie rozumiecie? On wszedł we mnie i żyje przeze mnie i to jest zamysł Boga bo ten sam zamysł towarzyszył Bogu, kiedy On tworzył ludzi. On działał w Adamie, nie w Ewie. Rozumiesz? On się w nich poruszał. Oni się poruszali razem z Nim. Kiedy ta nic została przecięta, wszyscy ludzie zostali odłączeni od Boga. Z pokolenia na pokolenie. Grzech się rozmnożył. Przyszły choroby. Demony zaczęły się rozgaszczać wszędzie. Rozumiesz? I przychodzi dwa tysiące lat temu sam Bóg na ziemi, jako Jezus Chrystus. I mówi tak, ludzie, halo, ludzkość. Oto ja, jako przedstawiciel ludzkości, poniosę konsekwencje waszych czynów. Zapłacę karę za was. Potem wstanę z martwych, żeby pokazać wszystkim mocą ciemności, że pokonałem śmierć. Następnie wstąpię do nieba i zejdę na ziemię jako święty duch. I będziecie mieli jedno zadanie. Uwierzyć w to, że wasze grzechy są przebaczone, i ustanowić mnie Panem swojego życia. Wtedy to wejdę w Was i Was ożywię. Od cała sprawa z nowym narodzeniem. Nie musimy na nic zasługiwać przecież. Nie musimy się starać. Musimy pozwolić Bogu, aby w nas wszedł. Musimy się narodzić na nowo. Musimy uwierzyć, że nasze grzechy są przebaczone. Musimy uwierzyć, że On wstał z martwych a potem pozwolić, żeby w nas wszedł. Ja tu pozwoliłem, żeby On to zrobił w 2001 roku. I podkreślam to, pozwoliłem, bo Bóg jest dżentelmenem i nigdy nikomu nie robi nic na siłę. Jak ktoś się nie chce narodzić z Bożego Ducha, to na pewno nikt Cię do tego nie zmusi. <grych> Rozumiesz? Nikt. Ale każdy człowiek może. Jeżeli Ty jeszcze nie jesteś narodzony z Bożego Ducha, jeżeli Duch Święty jeszcze nie zamieszkał w Tobie, jeżeli potężna Boża moc nie zamieszkała w Tobie, to to jest czas, żebyś dzisiaj to zrobił. To to jest właśnie dzisiaj ten czas. To dzisiaj jest dzień, kiedy Ty możesz Życie Jezusowi, ustanowić Go Panem swojego życia i pozwolić, żeby On zaczął działać przez Twoje życie. On działa przez moje życie. I dlatego robię to, co robię. Robię to, co robię, ponieważ mogę. A mogę dlatego, że On we mnie zamieścił. Rozumiecie? To są tego typu rzeczy. To jest bardzo ważna sprawa. Kochani, ja y, zaraz powiem wam o, o tym, y, o czym, y, o, co będzie jak numerytum w naszej modlitwie. E, natomiast chciałbym, żebyście też przez ten czas, każdy z was, kto jeszcze, być może, nie oddał życia Jezusowi, jeszcze raz mówię, ja nie pytam, czy ty chodzisz do kościoła takiego czy takiego, bo e, czasami ludzie pytają, ty jesteś katolikiem, protestantem, ja mówię, ani nie jestem katolikiem, ani nie jestem protestantem, ja się w ogóle nie mieszam w takie rzeczy. Mnie w ogóle nie interesują takie sprawy. Bo ludzie w tym kraju to dzielą ludzi na dwie kategorie. Protestanci, katolicy. Kto Ty jesteś? Ja nie jestem ani katolikiem, ani protestantem. Ja nie protestuję przeciwko niczemu. Ja poznaję Jezusa. I Cię tą prostą prawdą dzielę. Tak, mamy zarejestrowany Kościół, dlatego że wszystko w tym kraju musi być zarejestrowane. Taka jest prawda. Wszędzie jest potrzebny Regon, nib i legitymacja. Rozumiesz? Taka jest prawda. I mam to, to wszystko, tak? Ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że człowiek musi się na nowo narodzić. I ja chciałbym, żebyś myślał o tym również, jakby niech kto w tobie teraz pracuje. Zadaj sobie proste pytanie. I na końcu dzisiaj zapytam o to jeszcze raz. Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie spędzisz wieczność? Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie spędzisz wieczność? Ja idę do nieba. Dlaczego ja idę do nieba? No dlatego, że Jezus Chrystus za mnie umarł i mam otwarte drzwi do nieba moje grzechy są przebaczone poprzednie, teraźniejsze i przyszłe krew Jezusa uderzyła w moje życie wiecie dlaczego? czasami też ludzie pytają, to co? mówi tam nie możesz grzeszyć? a mówię, nie, no mogę grzeszyć ale to chodź tam, idziemy na imprezę ja mówię, nie nie idę z Tobą na imprezę Przede wszystkim to nie lubię z gadać, bo oni strasznie dużo zaczynają opowiadać później o swoim życiu i marudu nie. A po drugie to, ja w ogóle się świetnie czuję, będąc trzeźwy na przykład. A po trzecie, to, to że ja mogę grzeszyć, to nie oznacza, że ja chcę grzeszyć. Ja nie chcę grzeszyć. A będzie, że ja nie chcę grzeszyć, bo mam ciekawsze rzeczy do roboty na tej ziemi. Lepsze rzeczy mam. Większe rzeczy mam. Potężniejsze rzeczy mam. To jest dokładnie ten sam powód, dla którego, e, wiesz, ja nie rozwodzę się z moją żoną, nie dlatego, inaczej, nie zdradzam mojej żony, nie dlatego, że się boję rozwodu. Rozumiesz? Tylko nie zdradzam mojej żony dlatego, że ją kocham. To jest jedyny powód, dla którego nie zdradza mojej żony. Bo kocham moją żonę. To dlaczego mam zdradzać moją żonę? Kocham Jezusa. To dlaczego mam grzeszyć? Poza tym ja mam moc, żeby nie grzeszyć moc. To jest niesamowita rzecz. Wiecie, to jest w chrześcijaństwie ważne? Bardzo ważne. Moc. To jest potężna sprawa. I to nie jest moc do tego, żeby robić jakieś tam buru y, w społeczeństwie. Wiecie, do czego to jest moc? Do tego, żeby żyć zwycięskim życiem na co dzień. Do tego to jest moc. Że przychodzi grzech do mojego życia. Kiedyś, jak y, ja nie raz o tym mówię, bo to są takie bardzo przyziemne tematy. Na przykład, kiedyś, ja uważałem, że y, normalny, zdrowy facet, normalny, zdrowy facet to nie może y, y, y, mieć jednej kobiety. No bo jak to jest jedna kobieta? To trzeba być jakimś rozumieć. Albo tam, a nie mieć. Już jak nawet nie ma, bo żyje w jakiejś tam, y, w jakiejś kulturze, prawda? Na przykład, no to jest niemożliwe, żeby on w głowie miał tylko jedną kobietę. Bo ja znam dużo facetów, którzy mają jedną kobietę. Wiesz o co chodzi? Tylko znają wszystkie strony pornograficzne w internecie. To oni wszystko wiedzą o tym. Nie mówią o tym nikomu, nie bo oni są mężami jednej żony. Wiesz o co chodzi? Ale jak jedzie samochodem i idzie jakaś tam, wiesz, bucha, wucha, jedzie, to jest mąż jednej żony cały czas. Tylko on w głowie, rozumiesz, to ma cały harę. I on sobie walczy z tym, a drugi nie walczy, zależy to kto lubi. Wiesz o co chodzi? Ten bardziej religijny, bo walczy z tym. A im bardziej walczy, tym mu trudniej. A ten taki mniej religijny, rozumiesz? Czy tam w ogóle nie religijny? To sobie po prostu puszcza. Tam to to leci to u niego. Wiesz, tak? Ale kiedy, widzisz, kiedy ja się narodziłem na dowód Bożego Ducha i Duch Święty wszedł we mnie, tak? To mi wypadły wszystkie kobiety. Mi jedna została. Szok. Czasami ktoś mnie pyta, jak to jest możliwe? Ja mówię, cud. Ja wierzę w cudami. Ja wierzę w cuda. Bóg mi zrobił reset punktu Reset punktu Cuda, cuda, cuda. To jest możliwe do przyjęcia dla każdego. Dla każdego. Kocham pieniądze. Uważając, że pieniądze to jest mistrzostwo świata. Ja cię mam pieniądze. Ja to nie jest. Ja nie jestem biednym człowiekiem. Ja mam pieniądze. Ja mam pieniądze, tylko że dla mnie pieniądze w ogóle nie stanowią wykładu jakichś. Ja mam pieniądze i po prostu ich używam. Przede wszystkim na szerzenie Królestwa Bożego i po to, żeby być też szczęśliwym człowiekiem. Rozumiesz? ale ja jestem absolutnie szczęśliwy nie ze względu na to, że mam pieniądze. Rozumiesz? Coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło. I teraz, e, a przede wszystkim wydarzyło się to, że ja jestem człowiekiem, który idzie do nieba. Wiesz, to jest piękny, przestaje bać śmierć. Śmierć to jest to, co w ogóle ludzi trzyma człowieku. W ogóle ludzie nie chcą gadać o tym. Jak rozmawiali z ludźmi, taki wywiad robiliśmy na ulicach, chodzili, chodzili tam chłopaki z kamerą i rozmawiali z ludźmi, że ludzie nie chcą gadać o śmierci wcale. Mówisz tam coś do nich, mówię, jak tam myśl umarł, to, to gdzie tam pójdziesz? A co, ja się będę zastanawiał, na starość będę myślał. Ja mówię, a skąd Ty wiesz, że Ty umrzesz jako stary człowiek, może być dowody na to? Jak masz dowody na to? Masz syn niedawno, umarł od narkotyków. W wieku 16 lat. Człowieku, jestem kaznodzieją, głoszę Ewangelię, docieram z profilaktyką do spraw zachowań ryzykownych do e, dziesiątków tysięcy ludzi, rozumiesz, a my by się syn wysztywnił, po prostu, bo, bo wie, wszystko nasz syn wie, wszystko, wszystko. I dobrze ma w życiu. I dobrze ma z nami. My jesteśmy naprawdę dobrymi rodzicami. Ale muszę spróbować, chciałbym. Chciał zobaczyć jak to działa. Sprawdził że stałem nad jego, nad jego ciałem i krzyczałem w imieniu Jezusa, duchu śmierci, puść moje dziecko. I dopiero Mu tętno wracało, tak? Chcę sprawdzić. A więc to niekoniecznie się na starość umiera. Niekoniecznie. I jak ludzie, jak ludzie się mówią o tym, a to mnie interesuje, pre, Pana, bo robaki mnie zezrą. Ja mówię, ale, ale, Na robaki w to mieszać. Ciało Twoje zezrą robaki”. Ta fizyczność. A gdzie reszta? O to mnie nie interesuje. Wiecie, ci ludzie, którzy mówią, że to ich nie interesuje, to jest nieprawda, że tych nie interesuje. Bo to nie interesuje, człowiek to spycha, to jest psychologia, to jest system zepchnięcia tego do podświadomości. Rozumie? Ale ja się przestałem naprawdę bać śmierci. Śmierć przestała w ogóle mnie jakby. E, przestała za mnie być zagrożeniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja umrę, to będę lepiej. Święty Paweł powiedział, tego tak Śmierć dla mnie jest zyskiem, to dobry biznes, mówi, jest, bym umarł wcześniej, bo miał lepiej. I, ty, I teraz żyjąc w ten sposób, ty się w ogóle przestajesz nie bać, ręce wkładasz w kierpan człowieku i wiesz. I ty się nie boisz, nie boisz się iść przez życie jak przecinak, nie boisz się kochać na przykład, nie boisz się kochać. No bo czego masz się bać, kochać, jak, jak, rozumiesz, jak ty się śmierci nie boisz, to się będziesz bał kochać? się otworzyć na drugiego człowieka, wiecie, ludzie się, ludzie się nie otwierają na drugiego człowieka, bo się boją, że ich zrania. A ja mówię, nie, bo się Cię zranią, to Cię Bóg uleczy. jest trudno kogoś przytulić tak, jak się ma ręce, nie? A wiele łatwiej tak przytulić kogoś. No ale żeby tak przytulić, to trzeba klata do mnie to jest niebezpieczne. Ale od kiedy, od kiedy przestałem waci śmierci, to zacząłem móc kochać. Chcieć czegoś dobrego, dlatego się w ogóle stałem fanem człowieka. Dlaczego lubić ludzi? Kiedyś ludzie ma kości, gryfami od sztalek. Wywoziłem ich do lasu, sikali pod siebie, kazałem klękać całą właśnie po butach. Rozumiesz? A teraz okazuje się, że ja kocham człowieka. Że ja widzę człowieka i ja płaczę za nim. Ty, mi cię płakać chcę. Widzę człowieka chorego i mi się płakać chce. Dlaczego tak mało? Bo to on we mnie wszedł. Ja bym sam tego nie wymyślił, przyjaciele. Ta moja głowina, ona by tego nie, nie, nie, wy, nie wygenerowała. Różne rzeczy mogłabym wygenerować, ale nie takie rzeczy. Dlatego widzisz, zadaj sobie te pytanie, czy ty jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Bo naprawdę jutro może nie być znowu tyle ranka, tak jak kiedyś, wiesz. Rozumiesz? Tylko już nie przyjdzie, wiesz, facet w garniturze, tym wojskowym w mundurze. Tylko wiesz, wyświetlał Ci po prostu Jerozolimę. I zobaczysz, że Jezus wraca. bo naprawdę muszę wrócić każdego dnia, nawet jutro. Ja mam plany na jutro. Mam do Łodzi pojechać, ale, ale ja chcę dzisiaj żyć tak, jak miał wrócić jutro. Wiesz, tak chcę żyć. Chcę, mieć, chcę żyć z tą świadomością. Jestem obywatelem nieba. Jeżeli ty nie jesteś obywatelem nieba, jeżeli ty nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, to ja też nie mam pewności i chciałbym, żebyś dzisiaj jak oddać Jezusowi, żebyś pojednał się z Bogiem, żebyś był gotowy, a potem, żebyś sobie żył z tym Duchem Świętym dalej tu na ziemi szczęściu zdrowiu, zdrowiu i obfitości tak? i kopał diabła w tyłek każdego dnia. Tego pragnę dla Ciebie. Tego pragnę. Tego właśnie pragnę. Ja wiem, że to jest coś, co, co, co, co dla społeczeństwa jest w ogóle nie do przyjęcia. Mieliśmy jakiś czas temu, L, temu, z tydzień czy z półtora tygodnia temu ewangelizację w tarnowskich górach i Pan powiedziałem, że diabeł jest fraja przez mikrofon. I redaktor dzwonił takiej gazety i mówi, a dlaczego pan nawyzywał diabła od frajerów? Ja wie, panie redaktorze, mówię, no jak miałem na niego powiedzieć, to jest to frajer. Naprawdę trzeba być idiotą skończonym, żeby się na Boga porwać. To jest w ogóle po pierwsze, wiesz o co chodzi? To jest dokładnie to samo, jak bym chciał przebić głową mur. Ty, na Boga, chciał Boga rzucić z tronu w ogóle. Dwa. Słowo frajer, jeżeli już mówimy o, o jakby dogłębności zagadnienia, to w slangu, w ogóle ulicy, oznacza ktoś obcy. Nie nasz! Frajer to nie nasz! No przepraszam, szata nie należy do grupy, w której ja jestem. Ja należę do grupy niebiańskiej. Tak? Niebiańskiej. Ja że używam takiej sformułowań dlatego, że ulica takich sformułowań używa. Jak głosisz na ulicy, musisz używać sformułowań ulicy. Rozumiesz? Jak pójdziesz do grupy apropaków, to będziesz mówię, a de facto. I będziesz w ten sposób głosił Chrystusa, a propos de facto. Z punktu widzenia, wiesz. I będziesz im też głosił Chrystusa w ten sposób, nie ma problemu. Ja różne rzeczy robiłem. Koloratkie zakładam, żeby uważali. Mówią, ojcze do mnie, o synu, on Ci coś powie. I głoszę im Ewangelię. Innym razem za medela się przebrałem, usiadłem, Menelą głosiłem, tak. Dalej mi wino do Ja mówię, nie, już nie pili się. Czemu nie pijeć? Ja mówię, bo powiem Ci czemu. Rozumiesz? I rozmawiałem z nimi tak, jak, jak, jak z Mynelarii. Siedzieli, płakali, a potem się o nich modliłem. Święty Paweł powiedział wśród tych Greków, bądź jak Grek, wśród Żydów, jak Żyd. Bądź przebiegły, jak wąż, niewinny, jak koło. Spójrz Twoje serce. Gdybyś dziś umarł, gdzieś spędzisz wieczność. Pamiętając, że nie możesz zasłużyć na zbawienie. Nie możesz sobie wypracować tego. Nie możesz na to zarobić. Nie możesz. Pomyśl o tym, proszę. Chciałbym, kochani, żebyśmy yy, teraz skupili się na tym, co jest wolnością demonicznych sił. Każdy człowiek ma prawo być wolny, Wolnym. Wolnym człowiekiem. Diabeł chce, żebyś był zniewolony. Dlaczego diabeł chce, żebyś był zniewolony? Ponieważ człowiekiem zniewolonym jest łatwo manipulować. Diabół zależy na tym, aby manipulować ziemią. On już nie może posiąść nieba. Rozumiecie? On został w tyłek i zleciał z pociągnął za sobą jedną trzecią demonów, <coughs> wtedy jeszcze aniołów. Rozumiesz? I w ten sposób stał się obywatelem niebiańskim. Ale on chce jak najdłużej utrzymać się tutaj na ziemi. Demony nie mają ciała świecie. Nie będę w to się zagłębiał, bo nie jest kwestią tego, żebyśmy się w to teraz zagłębiali, bo nie mamy, na to, nie mamy na to czasu. Chciałbym, żebyśmy poznali podstawowe rzeczy, dzięki którym będziemy mogli przyjąć wolność, o ile taka potrzeba będzie. Pokażę Ci kilka rzeczy i chciałbym, żebyś przyglądał się sobie i żebyś zobaczył, jeżeli przynajmniej dwa z nich będą występowały w Twoim życiu dość systematycznie, może być to związanie demoniczne. Jeżeli będą trzy, na pewno jest. Rozumiesz? A jak będzie więcej, to już nawet nie ma o czym mówić. Jak będzie jedno, to y, możemy jeszcze robić założenie, że to nie jest, że to nie jest, że to nie jest związanie demoniczne. Demoni <coughs> Demony są różne. Co je, y, co je łączy? Ale, y, przede wszystkim to, że one dostosowują się do klimatów, w którym są. Czyli do kultury, w cudzysłowie. Słowo w ogóle kultura jest to słowa kult. Czyli taka jaka jest kultura, tak mamy demony. My tutaj mamy inne demony niż demony w Afryce. To jest coś innego. To jest coś innego. Rozumiesz? O wiele to, to jest zupełnie inna struktura. Wiecie, y, przygotowywany jest teraz przez taką grupę Kościoła Katolickiego, przez y, takich ludzi, program o zniewoleniach różnego rodzaju. I oni tam zaproponowali, żebym tam też y, Mógł w tym programie być też taki dosyć duży dokument robiony na temat zniewoleń różnych. Ja tam dale swoje materiały, gdzie w tych naszych spotkaniach ludzie są uwalniani i tak dalej, i tak dalej. I oni mieli to sobie przejrzeć i zrobić jakieś, jakieś, że tak powiem, to pasowanie. I rozmawialiśmy i, i, i, i, i oni właśnie też mówili, my to odkryliśmy. Oni odkryli to też po jakichś tam badaniach różnego rodzaju, że. Mamy swoje demoniczne siły tutaj. One są zupełnie inne niż gdybyś pojechał do Kongo i tam się z czymś innym zderzył, z czymś innym się zderzysz w Indiach i tak dalej. U nas demoniczne siły, um, i o nich zaraz będę mówił, o demonicznych siłach, które jakby działają tutaj y, na, na, w tym terenie kultury, tak powiem, y, to jest coś, co y, możesz ewentualnie u siebie odkryć. Jeżeli to odkryjesz, to chciałbym, żebyś przyjął tego uwolnienie dzisiaj. Demony łączy też to, że one nie mają ciała, a więc one ciało pożądają, potrzebują ciała. Demony to duchy, ale to są osoby, ale to, to osoby są. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to na pewno nie może być demon w Twoim duchu, bo tam jest Duch Święty. W swoim duchu mieszka duch świętywa, więc nie może być tam demona, więc nie możesz być opętanym człowiekiem. Nigdy nie spotkałem narodzonego z Bożego Ducha człowieka, który jest opętany. Ale spotkałem wielu porządnych chrześcijan, którzy są zdemonizowani do szpiku kości. Po prostu. Demony utrzymują się w ich psychikach. Demony utrzymują się w ich ciałach. Demony również są odpowiedzialne za ponad połowę, przynajmniej. Tylko to na, na podstawie Ewangelii Marka e, stwierdzam, o, e, bo tam mniej więcej około 60% chorób jest, jest ściśle odpornych na... A więc za większość chorób również są odporne demony. Nie, demony. nie za każdą chorobę, ale za większość chorób. Wielokrotnie jest tak, że e, wyrzucamy z człowieka demona i choroba jego się kończy. Po prostu. No i to się nie kończyła, tak to się kończy. Tak? Stoi jakaś siła duchowa. To są tego typu rzeczy. Ja bym chciał przeczytać tylko jeden fragment tutaj z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 7 i 8 werset. I potem do bardzo technicznych rzeczy przejdziemy. 10 rozdział, od 7 do 8 wersetu. A idąc, Jezus posyła swoich ludzi, a idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, Darmo chcieliście, darmo dawajcie. Jezus posyła swoich uczniów, aby wypędzali demony. A więc co z demonami trzeba robić? Wypędzać. Demony trzeba wypędzić. Z demonów nie można być uzdrowionym. Można być uzdrowionym z choroby, ale nie z demona. Demona trzeba wyrzucić. Demona musimy potraktować przyjaciele jako e, takiego dzikiego lokatora w jakimś pułapie naszego życia. Albo, są to, albo jest to nasz umysł, albo są to emocje, albo jest to ośrodek decyzyjny popularnie zwany wolną wolą, albo jest to nasze ciało. Rozumiecie? One w, na, po, poruszają się na tej płaszczyźnie i one w ten sposób e, jakby atakują ludzi. I teraz, e, żeby je wyrzucić, Musimy zobaczyć kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim tym, czym zajmują się demony, to jest kuszenie. Czyli działanie, które ma na siłę skłonić się do robienia czegoś złego. Kuszenie. Demony stoją za pokusami. Czyli, rozumiesz, Zawsze, teraz żebyśmy zrozumieli to bardzo dobrze. Zawsze człowiek odpowiada za to, co zrobi. Rozumiecie? My nie możemy zrzucić uwagi, jakby odpowiedzialności na szatana. Czy też na demoniczne siły. Absolutnie. To człowiek jest zawsze odpowiedzialny. Bo to my, <kluzni> ja, podejmujemy ostateczną decyzję. Tak? Ale to diabeł nas kusi. On nas kusi. On przychodzi do nas za pomocą naszego umysłu, naszych emocji i on proponuje nam tak, pewne rzeczy. To, co my odczuwamy jako nasze chcenia złe, to są propozycje szatana. tam ma propozycję, proponuje. A więc demony kuszą, dwa. Demony nękają, czyli trapią, męczą, zamęczają ludzi. One dręczą ludzi, czyli gnębią, torturują, molestują. Rozumiesz? Tego rodzaju rzeczy. To robią demony z człowiekiem. One zmuszają czyli wywierają nacisk lub presję. One jakby e, namawiają do zrobienia pewnych rzeczy. Często ktoś mówi, nie wiem, co za diabelstwo mnie do tego skłoniło. No ja mówię, dobrze powiedziałem, diabelstwo. to diabelstwo ja, ja nie wiem, czemu to zrobiłem, ja mówię, no widzisz. Jeżeli pamiętajcie, zdrowy człowiek na umyśle, tak? Mówi, ja nie wiem, czemu to zrobiłem, to mamy problem demoniczny. Tak ja to nie wiem, czy jesteś no nie może, to nie jest tak, że my nie wiemy. Rozumiesz? Trzeźby byłeś? No trzeźby. No to jak ty powiesz, trzeźby, jesteś normalny, to ty, a, to, to, to ty nie wiesz, co ty zrobiłeś? Ja? No zrobiłem, no, to coś mnie do tego pchnęło. Ja nie wiem, co zrobiłem. I to, to od rzeczy małych może rzeczy skrajne. Kiedyś siedziałem w więzieniu i przywieźli, był taki lekarz, siedział lekarz taki. Ze mną w więzieniu. Pan doktor. Pan doktor rano wstał i zabił, zabił młotkiem całą rodzinę. Zabił żonę i zabił dzieci. Lekarz. Taki fajny człowiek. Jak z nim rozmawiamy, to a dlaczego ty to zrobiłeś? Ja nie wiem. On nie miał żadnych powodów, żeby to zrobić. Rozumiesz? I to jest jakiś skrajny przypadek, tak? Skrajny. Skrajny, skrajnie zły. Ale demony się poruszają na całym parametrze ludzkiej psychiki. Demony zniewalają, czyli ograniczają, pozbawiają wolności zmuszają do posłuszeństwa lub uległości. Demony powodują nałogi. <tryk> Rozumiecie? Ludzie ulegają nałogom różnym. Palą, muszą pić. I wychodzi się, wiecie, ja, e, jak oglądam różnego rodzaju, były i też bywam w różnych miejscach i ludzie na przykład e, są byłymi alkoholikami. Ja rozmawiam z tym alkoholikiem. I on zawsze podkreśla, że on jest alkoholikiem. Okay. Cały czas to podkreśla. Andrzej, alkoholik. Ja mówię, Artur Ceroński. Patrzcie się. Ja mówię, dlaczego mówisz, że jesteś alkoholikiem? No to bo to choroba. I on mi od razu tłumaczy całą filozofię, że to jest choroba. Ja mówię, I on mówi, jak ja się ucieszyłem, że się dowiedziałem, że jestem alkoholikiem. Mówię, rozumiem Ciebie. Zorientowałeś się, że jesteś chory. Tak, jestem chory! Tak jestem chory. I teraz jestem w procesie leczenia, w procesie leczenia. Ja mówię, okej, OK, ale w ogóle zakładasz, robisz takie założenie, że może być w ogóle wolny. No wiesz, ja staram się żeby przeżyć te 24 godziny. A ile już tak przeżywasz? No już 15 lat. Ja mówię, no ty od 15 lat ustawisz, nie walczysz ze swoją psychiką. Ustawisz, nie walczysz. A mówię, wiesz, że to jest możliwe, że możesz kąpać się w gorzale? Patrz na mnie. Bo ja byłem narkomanem. Jak, jak przyjąłem uwolnienie od Jezusa, to demony narkotyków do mnie odeszły w jednej chwili. Ja mogłem spać w kokainie. Rozumiesz? To jest ogromna różnica. Mi wielokrotnie pytano, jak Pan wyszedł z narkotyków? Ja mówię, przyjąłem uwolnienie od Jezusa. No ale konkretnie, ludzie nie, nie, chcą na tym się, nie chcą się na tym zatrzymać, terapeuci szczególnie. Ale jakiej by Pan terapii, chrześcijańskiej jakiejś, ja mówię, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwnikiem terapii żadnej, w żadnym wypadku. nie, nie, nie, nie, nie. To ma wszystko swoje.